Pamiątka ósma, czyli telefon. Detektyw powinien być przygotowany na wszystko. Ale tym razem nasz bohater był naprawdę zszokowany. Otóż martwiak postanowił się z nim zaprzyjaźnić. – Niemożliwe – osłupiał pan Mietek. – Słowo daje – Wybełkotał czerwony z wrażenia detektyw Pozytywka. Przyszedł do mnie na górę i przyniósł kawałek tortu urodzinowego. Lepiej niech pan gonieje, nieje, przestrzegł Dominik. Nie mam zamiaru, zapewnił detektyw Pozytywka. Po pierwsze może być już nieświeży, a po drugie na pewno jest tuczący, a ja nie mogę utyć, bo wiadomo, różowe okulary za duże nie są. Co prawda, to prawda. Agencja różowe okulary jest tak mała, że gdy na Boże Narodzenie Zuzia podarowała detektywowi Pozytywce ołówek, z konieczności musiał trzymać go na korytarzu, bo w środku nie było już miejsca. Dopiero po jakimś czasie, gdy ołówek trochę się zmniejszył od temperowania, można było wcisnąć go między czajnik a kaloryfer. Powinien pan zrobić porządki, panie Pozytywka westchnął pan Mietek. Wywalić niepotrzebne graty. Na razie nie mam czasu, machnął ręką detektyw Pozytywka. Na wiosnę. Na wiosnę to trzeba jeszcze poczekać, oświadczył pan Mietek. A pan lada dzień tam się udusi. Ale ja nie mam niepotrzebnych gratów, powiedział zdenerwowany detektyw Pozytywka. Jeżeli miałbym się już czegoś pozbywać, to najchętniej ścian. Dominik dał znak, żeby byli cicho. Z klatki schodowej wyszedł martwiak. Uśmiechnął się promiennie na widok detektywa Pozytywki, pomachał do pana Mietka i Dominika, a potem poczłapał do śmietnika, wyrzucił pękatą torbę i wciąż, szczerząc zęby w uśmiechu, wrócił do siebie. — Nie wytrzymam tego — jęknął detektyw Pozytywka. — Wolałbym, żeby trzymał mnie na muszce — niż tak się uśmiechał. — Na muszce? — zapytał zdziwiony Dominik. — Czyli na celowniku, pan Mietek zrobił znudzoną minę. Zupełnie jak ktoś, kto na co dzień posługuje się nie miotłą, lecz pistoletem. Detektyw Pozytywka zaczął podskakiwać w miejscu. Było mu zimno. Każde słowo ulatywało ku niebu w postaci białego obłoczka. I Dominik, i pan Mietek, i detektyw Pozytywka wyglądali teraz, jakby napędzały ich spalinowe silniki. Że też nowemu chce się tak stać całymi dniami w bramie. A właśnie, nowy, przypomniał sobie detektyw Pozytywka. Mówił dzisiaj coś? Mówił, pan Mietek skinął głową. Co? Pan Mietek zarumienił się. Nie mogę tego powtórzyć przy Dominiku, oświadczył. Co najwyżej na ucho. Detektyw Pozytywka nachylił się w jego stronę, a po sekundzie odskoczył jak oparzony. — Żartuje pan! — Naprawdę! — pan Mietek klepnął się w piersi. On innych słów ostatnio nie używa. — Niezłe wychowanie! — detektyw Pozytywka pokręcił głową. Dominik westchnął. Nawet nie prosił, żeby powtórzono mu słowa nowego. Zbyt dobrze znał detektywa Pozytywkę i pana Mietka, aby liczyć, że spełnią tego typu życzenie. Ale znał też już trochę nowego i mniej więcej domyślał się, co pan Mietek mógł usłyszeć. A swoją drogą to dziwne, powiedział pan Mietek, że martwiak chce się z panem zaprzyjaźnić. Może zrozumiał, że z detektywem Pozytywką nie wygra, podpowiedział Dominik. Detektyw Pozytywka uśmiechnął się i pokręcił głową. Nie, nie, nie o to chodzi. Zbyt wyraźnie wyczuwał nieszczere intencje martwiaka. W jego zachowaniu krył się jakiś podstęp. Obawiam się, westchnął, że lada moment wybuchnie bomba. Rany boskie, pan Mietek złapał się za głowę. To dzwońmy po saperów. Bomba, czyli jakaś afera wyjaśnił detektyw Pozytywka. Sądzę, że martwiak chce uśpić moją czujność. Tym razem jednak intuicja zawiodła detektywa Pozytywkę. Nie przebrzmiały jeszcze jego ostatnie słowa, gdy z klatki ponownie wyszedł martwiak. Był ubrany w puchową kurtkę, na głowie miał czapkę z pomponem, a w ręku ogromną walizę. Detektyw Pozytywka, pan Mietek i Dominik wytrzeszczyli oczy na jego widok. No, przyjaciele. Martwiak postawił walizkę na środku podwórza, a potem podszedł do osłupiałej trójki. Czas się żegnać. Wyjeżdżam na pewien czas. Dokąd wystękał pan Mietek? Do Stanów Zjednoczonych, powiedział Martwiak. A konkretnie do Nowego Jorku. Wrócę dopiero za miesiąc. Detektyw Pozytywka nie był w stanie wykrztusić nawet jednego słowa. A już szczególnie wtedy, gdy martwiak objął go ramieniem. Mogę mieć do pana prośbę, zachrypiał szef Czarnowidza. Różnie się między nami układało, ale uważam, żeś pan jest równiacha. Mógłbyś pan od czasu do czasu zerknąć na drzwi mojej agencji? Czy nikt tam nie próbował, wie pan, buszować? — Ja mogę — wtrącił lekko urażony pan Mietek. — W końcu kto tu jest dozorcą do diaska? — No tak, oczywiście — martwiak roześmiał się chrapliwie. — Ale co detektyw to detektyw, prawda, brachu? Detektyw pozytywka o mało nie upadł na ziemię, gdy martwiak przyjacielsko klepnął go w plecy. — A nowy? Wykrztusił z trudem, łapiąc oddech. To znaczy pana wspólnik? Też na jakiś czas wyjeżdża. Martwiak rozłożył ręce. Wraca do Austrii. Na narty. Oszołomienie. Oto najkrótszy opis tego, co działo się w głowie detektywa Pozytywki. Zresztą pan Mietek i Dominik także wyglądali na lekko osłupiałych. Cały marzec. Bez martwiaka i nowego? To chyba sen. Ale następnego dnia sen wciąż trwał. Agencja detektywistyczna Czarnowic była zamknięta na głucho. Nikt nie wystawał w ciemnej bramie. Było cicho, spokojnie. I wszystko wskazywało na to, że taki właśnie będzie najbliższy miesiąc. Niestety... Rzeczywistość lubi zaskakiwać. Następnej nocy, z piątku na sobotę, było włamanie. Słyszał pan? Wysapał pan Mietek, ledwo detektyw pojawił się na podwórzu. Okradli kamienicę naprzeciwko naszej. Sklep z płytami? Detektyw Pozytywka natychmiast pomyślał o sterczącym w bramie wspólniku martwiaka. A mówiliśmy właścicielom, żeby uważali. Nie, nie, oni uważali. Nie uważał pan Tarczuk. Kolekcjoner sztuki, wyjaśnił pan Mietek. Jego mieszkanie jest dokładnie nad sklepem z płytami. Detektyw Pozytywka aż syknął, że też nie przyszło mu na myśl ostrzec wszystkich. Policja już była? zapytał. Zaraz tu przyjadą, westchnął pan Mietek. Powiedziałem, że mamy pewne podejrzenia. Zanim jednak pojawiła się policja, detektywa Pozytywka czekała kolejna niespodzianka. Na szczęście już mniej nieprzyjemna. – Panie Pozytywka! – krzyknęła pani Ryczaj, wychylając się z okna na trzecim piętrze. – Telefon do pana. – Do mnie? – zdziwił się detektyw Pozytywka. – Przecież ja nie mam telefonu. – Dlatego zadzwoniono do mnie! – odkrzyknęła pani Ryczaj. – Ale tak naprawdę to do pana! – Detektyw Pozytywka w te pędy poleciał na górę. Telefon do niego? To chyba po raz pierwszy w historii różowych okularów. E, no jak tam, brachu? Usłyszał w słuchawce znajomy głos. Wszystko w porządku? Pan Martwiak? Detektyw Pozytywka zamrugał oczami. Oj tam pan od razu, zarechotał Martwiak. Tak, tylko dzwonię, żeby zapytać, czy wszystko dobrze. Dwa dni w tym New Yorku, a już mi się chce wracać do Polski. Wszystko dobrze, wykrztusił detektyw Pozytywka. Było włamanie, ale... U nas? Przerwał mu martwiak. Nie, w kamienicy naprzeciwko, odpowiedział detektyw Pozytywka, zerkając na zegarek. No patrz pan, jakie ludziska, westchnął martwiak. Dobrze, że nie u nas. Dobrze, przytaknął detektyw Pozytywka. Strasznie pan wcześniej dzisiaj wstał. To przez tę Amerykę, wyznał martwiak. Wszystko mi się poprzestawiało. Ale mimo to jestem zdziwiony, detektyw Pozytywka pokręcił głową. Jeszcze nie ma dziewiątej, a pan już na nogach. I po śniadanku, zarechotał martwiak. Podróże zmieniają, oj, tak, tak. No tak, tak, szepnął detektyw Pozytywka. A potem raz jeszcze zapewnił martwiaka, że z Czarnowidzem jest wszystko dobrze, pożegnał się, przeprosił panią Ryczaj za kłopot i zszedł na dół. Muszę natychmiast porozmawiać z policją, oświadczył. W to włamanie jest zamieszany martwiak. Przecież martwiak siedzi w Nowym Jorku, zdziwił się pan Mietek. — Bzdura! — prychnął detektyw Pozytywka. — Jestem pewny, że nigdzie nie wyjechał. Zadzwonił, żeby mieć alibi, że to niby nie on zrobił, bo przecież dzwonił do mnie z daleka i żebym to zaświadczył przed policją. Moje zeznania jako detektywa miałyby szczególne znaczenie, dlatego tak bardzo martwiakowi zależało na przyjaźni ze mną. W przeciwnym razie to, że do mnie telefonuje, wydawałoby mi się jeszcze bardziej dziwaczne niż teraz. Pan Mietek nie zdążył o nic zapytać. Przed bramą zatrzymał się policyjny samochód. Detektyw Pozytywka bez słowa ruszył w jego stronę. Co za poranek! Detektyw Pozytywka miał prawo przypuszczać, że wyjazd martwiaka do Nowego Jorku to tylko blef. Jak sądzisz, co go w tych przypuszczeniach utwierdziło?